Radio posiadłość. Mówi Radioposiadłość Słuchacie, Radio posiadłość.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 oczami eksperta. Dzień dobry. Witają Państwa Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Zostańcie z nami przez najbliższą godzinę. Wypełniona ona będzie informacjami, humorem oraz doskonałą muzyką. Nie widzisz mnie, czy może coś ukryć chcesz? się, gdy pytam, czy jest ci że... Kiedy będziesz już gotowa, daj mi znać. Wiesz, że mogę czekać, dam ci jeszcze czas. Razem być znaczenie często inne ma. Chociaż o tym nie, to widzę jednak nas. Bo nigdy. Rzecz, nie ma słów Niełatwo też odczytać sens Chicago i na Przedmieściach. Szukasz domu? Nie trać czasu. Swoją posiadłość znajdziesz tu. posiadłość.com. Tom Dudziński. Ponad 2200 udanych transakcji. Doświadczenie i znajomość rynku. Na Przedmieściach i w Chicago. Kupujesz lub sprzedajesz dom? Tom Dudziński. Zadzwoń teraz. 847-647-4000. 847-647-4000.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 12 9 5 siedem, siedem 3 ma détresse, y Je sens, Fallait que je m'en aille, je n'étais plus moi, je suis ton. Krytsze fantazje. Ciesz się rozkoszą w swoich nowych czterech kontach. Mamy najlepszą ofertę nieruchomości. Sprawdź. Mamy długie godziny otwarcia. Zadzwoń. 847-647-4000 lub www .posiadłość com. Oto trzy błędy, jakie podczas negocjacji popełniają sprzedający. Zgłaszając swój dom do sprzedaży jest się zwykle przekonanym, że się go właściwie wyceniło. Pięknie przygotowało do pochazów, a rynek pomoże nam go szybko sprzedać. Rzeczywistość jednak sprawia, że chętni do kupna pełni są nieprzewidywalnych niespodzianek. Rzadko kiedy składają oferty kupna na pełną cenę wywoławczą. Udają, że nie widzą lub wręcz krytykują ulepszenia funkcjonalności domu. Prawie zawsze wgłuskują jeszcze coś, co wymaga naprawy. Ich oferty kupna zawierają uwarunkowania, o których nigdy nie słyszeliśmy wcześniej. Jak na przykład... Aneks do umowy, uwarunkowujący kupno naszego domu koniecznością sprzedaży swojego domu lub mieszkania. Czy się nam to podoba, czy też nie, prawie zawsze zostajemy zmuszeni do podjęcia negocjacji. Negocjowanie to nie wojna, a jedynie próba pogodzenia sprzecznych interesów. Nie ma tu wygranych czy przegranych. Jest to po prostu konieczność do poczynienia małych ustępstw na rzecz nabywcy w celu utrzymania transakcji przy życiu. Tak, aby nie stracić kupującego, a kupujący nie stracił okazji kupienia naszego domu. Negocjacje to sztuka godzenia stron, z których każda musi uzyskać coś dodatkowego dla siebie. Od momentu podjęcia negocjacji daleka jeszcze droga do sfinalizowania transakcji sprzedaży. A oto trzy błędy, jakich należy unikać w negocjacjach. Żądanie wygórowanej ceny za starszą nieruchomość, która wymaga nawet najmniejszego remontu. Owszem, rynek jest lepszy niż był w czasie recesji, ale starszy dom, który nie był na bieżąco naprawiany i ulepszany, przez wiele lat nie może konkurować z domami odnowionymi lub nowszymi. Specjaliści od wystroju wnętrz twierdzą, że wnętrza domu wymagają renowacji co 10 lat ze względu na zmieniające się trendy, mody na kolory, wzory i faktury powierzchni wewnętrznych. Popularne obecnie wzory, ostre, kontrastowe kolory i marmurowe kuchnie wyjdą z mody. Podobnie jak popularne w latach 70., złocenia i zieleń zostały zastąpione przez pastelowe kolory i tradycyjne wzory amerykańskie z lat 80., a odcienie przypominające biżuterię, jak samit, zostały zastąpione cementową podłogą i widoczną cegłą na ścianach w nowym tysiącleciu. Mieszkając w domu przez szereg lat, nie dostrzegasz już rys i zadrapań, które psują ogólny wygląd Twojego domu. Jak widzisz, Mieszkając w domu przez szereg lat, nie dostrzegasz już rys i zadrapań, jakie psują ogólny wygląd Twojego domu. Nie widzisz, jak leciwe jest wykończenie domu i sprzęty w nim się znajdujące, tak jak widzi to oko kupującego. Nawet jeśli pewne rzeczy nie są podarte lub połamane, kupujący mogą uznać, że sprzęty te kwalifikują się do wymiany. Kolejny błąd to okazywanie zdenerwowania lub złości z powodu otrzymania niskiej oferty cenowej. Kupujący może dać ofertę na Twój dom dużo niższą, niż jest on wart w Twoim odczuciu. Nie należy tego odbierać personalnie, to jest tylko taktyka negocjacji. Jeśli kupujący nie chciałby Twojego domu, to nie składałby w ogóle oferty. A więc przynajmniej wiesz, że kupujący chce negocjować z Tobą. Większość kupujących nie oczekuje w istocie, że obniży cenę wywoławczą o 20%, ale składa niską ofertę cenową, żeby Ci coś zakomunikować. Twoje zadanie polega na wykryciu, co to takiego jest. Poproś swojego agenta, aby zapytał agenta potencjalnego nabywcy o uzasadnienie tak niskiej oferty, zanim dasz mu odpowiedź. Kupujący mógł używać nieodpowiedniego materiału porównawczego, albo jest to inwestor działający na zasadzie próby superokazyjnego uzyskania nieruchomości w celu odsprzedaży z zyskiem. Brak ofert lub niezwykle niskie oferty mogą być dla Ciebie wskaźnikiem, że cena domu jest zawyżona w porównaniu z innymi podobnymi nieruchomościami. Jeżeli Twój agent podał Ci wyliczony przedział cenowy, w którym sprzedają się domy podobne do Twojego, a Ty wystawiłeś dom na sprzedaż za cenę wyższą, musisz wówczas obniżyć cenę. Miska oferta może także oznaczać, że rynek staje się wolniejszy, więc kupujący jest bardziej pewny siebie. Warto poprosić swojego agenta co jakiś czas o zaktualizowany pisemny raport z wyceny w celu zorientowania się, w jakim kierunku zmierza obecnie rynek. Kolejny błąd to postawa typu wszystko albo nic. Negocjacje powodują, że dialog ma płynny charakter, a kupujący jest zainteresowany. Dlatego dobrze jest zadawać nurtujące nas pytania, zanim się komuś, komuś nie. Wiedząc, czego chce kupujący, łatwiej jest zaoferować rozwiązanie, które będzie do przyjęcia dla obu stron. Na rynku faworyzującym sprzedających można spodziewać się, że większa ilość kupujących będzie składać oferty kupna na Twój dom i tak może się zdarzyć, choć jest to ostatnio coraz rzadsze zjawisko. Na tzw. Tak rynku miękkim, czyli rynku faworyzującym skupujących, nabywca naszego domu może zwyczajnie odstąpić od negocjacji z nami i znaleźć sobie inny dom do kupienia na lepszych niż nasze warunki. Należy być elastycznym w punktach, na których najbardziej zależy kupującemu, takich jak na przykład data finalizacji transakcji i przekazania kluczy do pustego domu, a nabywca będzie przypuszczalnie bardziej elastyczny wobec nas w sprawie konieczności dokonania koniecznych napraw i innych punktów będących przedmiotem negocjacji. Należy pamiętać, że chcemy sprzedać swój dom, a kupujący chce go od nas kupić. Powinniśmy włożyć maksimum dobrej woli w negocjacje każdej otrzymanej oferty, stosując dobre i sprawdzone techniki negocjacji. Kupując kolejny dom, będziemy uzbrojeni w większe doświadczenie, co pozwoli nam na efektywniejsze negocjacje, lepiej rozumiejąc dylematy. Kupując kolejny dom, będziemy uzbrojeni w większe doświadczenie, co pozwoli nam na efektywniejsze negocjacje, lepiej rozumiejąc dylematy negocjacyjne tych, którzy domy sprzedają.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 847 647 4000 W internecie posiadłość datkam 847 647 4000 Bezpieczna droga do closingu Tom Dudziński Zeszły na zachód, a za nimi stada krów Jednym jechał mój prapradziad i słowiański jego duch Bokół kryli się Indianie, ale w sumie dobrze szło Bo prapradziad odkrył się niepewno całkiem niezłą schłą Juppieee, <try> juppieee, była praprababką moją piękna skłą Juppieee, juppieee, była praprababką moją piękna skół. Za ślubiny się odbyły i ruszyli razem wsteb Wypruwani złote żyły, potem baby mieli wnet To genezami kariery rodowe, to drzewa pień Z drzewa wyrosł, otrzyj Buffalo, Billy, Jay-Z, James Hippie, hey! Projekt to był Jesse James. Upię, upię. Moje projekt to był Jesse James. W ich pewno znacie skina Doc Holiday, Ringo Kid, a to moja jest rodzina, prosto z Mazowieckich книг. Buffalo Bill to żubrań bolek, Jesse James to jeżyjesz, Doc Holiday to niedzielski Ringo ry. Kid Kim Czuje Krysio miał przy domek Ringo Kid Jupti, eee, Bo On bardzo dobrze umiał wstawiać kit I tak od pionierskich czasów sprzęga się i dumnie brzmi To łaństwo z Arkansasu z Nowoczarską rządzą krwi. Naszym chłanem w stanie Teksas się odbija epek gdzieś, a efekty są w peweksach, albo może jeszcze gdzieś. Upey! Upey! Jak e gdy się ma tradycień, jest wyjeżdżoky! Upey! Upey! gdy e się ma tradycień, jest wyjeżdżoky! Mieszkaniowe dopadną problemy. Zadzwoń po prostu do nas, my pomóc umiemy. 847 647 4000. 847 647 4000. Czas, proszę państwa, na kilka najnowszych ofert z rynku nieruchomości. Są to oferty z naszego biura z Illinois Star Realtors.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 647 tysiące to numer telefonu do naszego biura pierwsza propozycja to Chicago okolica Irving Park i Narragansett nowe na rynku dwusypialniowe kondominium, mieszkanie prywatne z ogrzewanym garażem na jeden samochód cena wywoławcza poniżej 140 tysięcy miejscowość Rolling Meadows proszę Państwa mamy okazję miesiąca Duży murowany dwupiętrowy dom w stylu kolonialnym, w domu tym są cztery sypialnie, dwie i pół łazienki, w całym domu są dębowe podłogi, jest kominek w pokoju rodzinnym, garaż na dwa samochody, dom stoi na pięknej ogrodzonej działce, jest to sprzedaż bankowa, cena wywoławcza tego domu poniżej 300 tysięcy. Proszę Państwa, olbrzymi, prawie że nowy, dwupiętrowy, murowany dom w stylu kolonialnym za cenę poniżej 300 tysięcy. Wielka to okazja. Proszę dzwonić po szczegóły pod numer 847-647-4000. Propozycja kolejna to miejscowość Elmwood Park. Dom stoi przy bocznej, spokojnej ulicy, blisko skrzyżowania Belmont i Cumberland. Uwaga, jest to w tej chwili najtańszy dom w całym Elmwood Park. W domu tym są trzy sypialnie, są dwie łazienki, jest nowa kuchnia, osobna jadalnia, dębowe podłogi, wykończony basement, garaż na dwa samochody, dom stoi na dużej ogrodzonej działce, dom odbierany jest w tej chwili przez bank, cena wywoławcza tego domu to jedyne 175 tysięcy. Szczegóły... Ten sam numer telefonu 847-647-4000. Kolejna propozycja to Chicago, blisko skrzyżowania ulic Belmont i Narragansett. Mamy do sprzedania, proszę Państwa, duży murowany budynek trzyapartamentowy. Żółta cegła, nowoczesne kuchnie, osobne jadalnie, dębowe podłogi w każdym z trzech mieszkań. Lokatorzy sami płacą za wszystkie użyteczności. Trzy nowe systemy ogrzewania, ogrodzona działka, murowany garaż na dwa samochody, budynek musi być natychmiast sprzedany, cena jest do uzgodnienia, proszę dzwonić do nas do biura pod numer 847-647-4000. Kolejna propozycja to Chicago, okolica skrzyżowania ulic Edison i Oak Park. Mamy do sprzedania duży dwuapartamentowy dom, główne mieszkanie jest trzy sypialniowe. W mieszkaniu tym jest osobna jadalnia, dębowe podłogi. Drugie mieszkanie na piętrze jest po kapitalnym remoncie. W mieszkaniu tym jest nowa kuchnia, jest nowa łazienka. Dom stoi na dużej działce. Jest garaż na dwa samochody z dodatkowym wybetonowanym miejscem na parkowanie Wena Kontraktorskiego. Cena jest do uzgodnienia. Proszę Państwa, proszę dzwonić poszczegóły do nas do biura pod numer 847 647 4000. Przypominam też, że szczegóły możecie Państwo również znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem posiadłość.com Kolejna propozycja to jest miejscowość Man Prospekt, północno-zachodnie przedmieście. Mamy do sprzedania olbrzymi murowany dom parterowy tak zwany ranch w dzielnicy Country Club. W domu tym są trzy sypialnie, dwie łazienki, jest nowa kuchnia, dębowe podłogi w całym domu, jest pełny wykończony basement z pokojem rekreacyjnym, salą ćwiczeń, pralnią i warsztatem domowym. Działka o rozmiarze 1 trzeciej akra. Pierwszy dystans z tego domu jest do centrum Mount Prospect, parków miejskich, biblioteki i stacji kolejowej metra. Jest to proszę Państwa jeden z najlepszych dystryktów szkolnych w okolicach Chicago. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Proszę nie czekać dzwonić do nas już dzisiaj po szczegóły,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 Na polskojęzyczną linię telefoniczną czynną 24 godziny na dobę. Kierunkowy 847, numer telefonu to 6474000. 847 847-647-4000. Proszę zapamiętać ten adres i proszę zapamiętać ten numer telefonu. 847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com. Synu, widzę, że Cię problemy przygniotły. Nie mogę się zdecydować, w której komisji zasiadać. Mogę do spowiedzi? Nie teraz. A jestem, a kiedy? jestem na czatach. No to kiedy? Jak skończę spowiadać posła grzechonautę A ty jak się zdecydujesz przyjdź tutaj do kaplicy sejmowej Co ty mi tu piszesz powiedz co Chodzi o pokutę Wejdziesz z synu na stronę www.pokuta.pl Klikniesz zakładkę rozgrzeszenie szóste tam masz link do strony www.rozgrzeszenie.pl i zakładkę pokuta za oglądanie stron lubieżnych w hotelu poselskim z jednoczesnym piciem piwa w towarzystwie posłanek z opozycji no nie kłam, wiem o tym przyznaj się, przyznaj się, to jest droga to już jest pokuta w punkcie ósmy masz pokutę Wklepiesz dwa pacierze. Jak ją spełnisz, zaloguj się powtórnie na www.confessional.pl, A wtedy automatycznie przyjdzie do mnie potwierdzenie Twojej pokuty. No am y, Enter. Kiedy ostatni raz byłeś uspowiedzi? Nie u prezesa, uspowiedzi. No, a czemu tak często zmieniasz ugrupowania? Jest jakiś powód. Skąd wiesz, że przegrają wybory? No musisz.. Nie, nie musisz się ustatkować, sobie. No, powiedz, co masz na sumieniu? Romans z posłanką, masz? Ona jest mężatką? A ty jesteś żonaty? Ona jest z Twojego ugrupowania? No to nie jest grzech. Co, uprawiałeś jedną ręką, co? A, jednoręki bandyta, no, Na to, to jest hazard, no to.. Nie, to nie jest droga do Boga. Nie, nie, nie, nie, nie. No. Jechałeś po spożyciu samochodem? A, jeden koniaczek, to nie, to nie. To nie, to nie. Hmm. Powiedz mi, powiedz mi teraz tak. Obiecujesz poprawę? Tak mi trudno w to uwierzyć. Hmm. Dobra, za pokutę hmm. obejrzysz mecz Lecha Poznań z Piastem Gliwice. Dwa razy. A teraz Słuchaj, synu, musisz wiedzieć, że nie, nie po to jesteś posłem, nie po to, żeby przyglądać się tylko wyborców kłopotom, zwłaszcza emerytom, co już budzą litość, pozwolić tak niegodnie odchodzić w nicość. No przecież nie po to jesteś trybunem, by z sentymentem wspominać komunę i swoich kolesiów z mównicy rozśmieszać anegdotą. Przecież nie po to jesteś posłem, nie po to. Przecież być posłem to trzeba trzymać sztamę z wyborcami, a nie mieć jakieś tajne układy z bogaczami i pieniądz publiczny za profit na konto przelewać im do banków w Zurichu, w Toronto. Przecież nie po to piastujemy orła w godle, byś cnót obywatelskich rezygnował podle. Twoim zas... moim zasadniczym obowiązkiem jest służyć znakomicie za taką dietę Synu Rzeczypospolitej. Ej, ej, ej, ej. I... Nie wiesz, kiedy będą przekwalifikować działki budowlane na rolne?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 647 4000. 847 Podatek od sprzedaży nieruchomości. Prawda czy fałsz? 1 stycznia 2013 roku wprowadzono podatek od inwestycji netto. Pomimo szeregu poświęconych mu artykułów i szpalt, przypominających konsumentom, że podatek ten nie dotyczy każdej sprzedaży realnościowej. Po całym kraju rozchodzą się pogłoski, że ustawy dotyczące reformy zdrowia, jakie uchwalił kongres, obejmują podatek od sprzedaży stosowany we wszystkich sprzedażach realnościowych. Jest wprawdzie podatek, ale wcale nie odnosi się on do wszystkich. Nowe prawo o ochronie zdrowia, tzw. Obamacare, zostało podpisane przez prezydenta Obamę 30 marca 2010 roku. Jest to obszerny i niezwykle złożony akt legislacyjny. Jedna z części, 14.02, jest zatytułowana kontrybucja na ubezpieczenie medyczne dla emerytów od uzyskanych zysków i nakłada ona podatek 3,8% na dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości rezydencyjnych oraz inwestycyjnych. Jest to jednak skierowanie do konsumentów o wysokich dochodach, którzy stanowią niewielki procent mieszkańców USA. Przyjrzyjmy się prawdziwym faktom tego nowego prawa. Po pierwsze to nie jest podatek od sprzedaży, tak zwany sales tax, ani też od transferów czy nowych wpisów w księgi wieczyste. Nazywany jest on często podatkiem medycznym, ponieważ pieniądze z niego uzyskane będą ulokowane w funduszu powierniczym Medicare, będącym częścią systemu emerytalnego. Przepis ten nie dotyczy osób wykazujących dochód po dokonaniu wszystkich należnych odpisów podatkowych wynoszący mniej niż 200 tysięcy dolarów. Progi dochodowe są wyraźnie określone przez prawo. Małżeństwa wysyłające wspólne zeznania są zwolnione od nowego podatku, jeśli dochód ich nie przekracza 250 tysięcy dolarów. Małżonkowie składający osobne rozliczenia podatkowe podlegają pod nowe prawo, jeśli dochody indywidualne przekroczą 125 tys. Nadal obowiązuje zasada zwolnienia podatkowego od przyrostu wartości nieruchomości. Odpowiednio. Małżeństwa wysyłające wspólne zeznania podatkowe płacą podatek od pieniędzy zarobionych na sprzedaży nieruchomości, jeśli zysk przekroczy pół miliona. Indywidualni podatnicy płacą od zysków przekraczających 250 tysięcy. Nie zlikwidowano też prawa odliczania odsetek od kredytu hipotecznego ani opłaty podatku od nieruchomości. W jaki sposób oblicza się ten nowy podatek? Stworzono w tym celu skomplikowany wzór matematyczny, który można by nazwać aktem ochrony księgowych. Sami lub z pomocą doradcy finansowego musimy zdecydować się, co jest dla nas korzystniejsze. Zapłacenie podatku od zysku ze sprzedaży nieruchomości, jeśli zarobimy więcej niż 500 tysięcy, czy zapłacenie podatku od tej sumy dochodu, która przekracza wyznaczone progi podatkowe. Skomplikowane? Rzeczywiście jest. Spójrzmy na następujące przykłady. Załóżmy, że suma naszego dochodu podlegająca opodatkowaniu wynosi 150 tysięcy dolarów. Następuje sprzedaż domu i zysk wynosi 400 tysięcy. Sposób obliczania zysku jest nadal ten sam. Jeśli zamieszkiwaliśmy sprzedaną nieruchomość co najmniej dwa z ostatnich pięciu lat, to do oryginalnej ceny zakupu domu dodajemy koszt wszystkich przeprowadzonych remontów, następnie odejmujemy tę kwotę od ceny sprzedaży netto. Dochód 150 tysięcy jest grubo poniżej minimalnego progu podatkowego, więc nowy podatek Obamy w wysokości 3,8% nas nie dotyczy. Zysk ze sprzedaży domu jest również dużo poniżej kwoty zwolnionej od podatku, czyli 500 tysięcy na małżeństwo lub 250 tysięcy na osoby samotne. Zmieńmy scenariusz i załóżmy, że nasz dochód wynosi 300 tysięcy dolarów zamiast 150 tysięcy. Następuje sprzedaż domu i zysk wynosi 400 tysięcy. Ponieważ 500 tysięcy zysku ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu, znów nie podlegamy pod nowy podatek na Medicare. Załóżmy, że zarobiliśmy na sprzedaży naszego domu 600 tysięcy. Dochód wynosi 300 tysięcy dolarów. Według obowiązującego prawa można wyłączyć jedynie 500 tysięcy, a więc należy zapłacić podatek od zysku kapitałowego od pozostałej kwoty, czyli od 100 tysięcy. Opodatkowanie zysku wynosi obecnie 20%, a więc będziemy winni wujkowi Semowi, 20 tysięcy dolarów. Jest to 100 tysięcy razy 20%. Ponieważ dochód osobisty jest powyżej progu podatkowego, należy teraz zapłacić podatek w wysokości 3,8%. Tylko od jakiej kwoty? Podatek jest naliczany od mniejszych z dwóch sum. Albo od naszego zysku, albo różnicy pomiędzy progiem podatkowym a naszym dochodem. Po pierwsze, zysk ze sprzedaży domu to 600 tysięcy, Pierwsze 500 jest zwolnione z podatku, więc tylko 100 tysięcy podlega opodatkowaniu. Po drugie, różnica pomiędzy uzyskanym dochodem a progiem podatkowym wynosi 50 tysięcy dolarów. 300 tysięcy minus 250 tysięcy. W naszym przykładzie mniejszą kwotą jest 50 tysięcy, a więc trzeba będzie zapłacić nowy podatek Obamy. 3,8% od 50 tysięcy dolarów, co wynosi 1900 dolarów. W świetle statystyki podanej przez Narodowy Związek Realnościowców, National Association of Realtors, środkowa przeciętna cena sprzedaży domów w USA wynosiła w lipcu 2014 roku 213 400 dolarów. Najwyraźniej żaden z tych domów nie mógł przynieść zysku nawet 250 tysięcy, a więc właściciele tych wszystkich domów kwalifikują się do wyłączenia spod wymogów podatkowych od zysku ze sprzedaży nieruchomości omawiany podatek uderzy w znikomy procent właścicieli domów. Ktoś, kto zarobi olbrzymią sobie pieniędzy ze sprzedaży swojej nieruchomości, nie powinien mieć problemu z zapłaceniem drobnej sumy podatku w wysokości 3,8% od kwot przekraczających ustanowione bardzo wysokie sumy wolne od podatku. Panie Rataport. Oj, Pani Goldberg złociutki, jak ja Pana widzę u siebie w domu. To dzień dobry, już nie może być mowy. Panie Rapopo, pan mi oddajesz moje pieniądze? A wiele ja panu jestem w no? Chwileczkę, ja się Osiemset. ładna sumka. No, w razie pan oddajesz, to ładna. Nawet bardzo ładna, ale w razie pan nie oddaje, wcale nie taka ładna. Ja się pana zapy... Pobieguję jeden z ostatnich razów, pan mi oddajesz moje pieniądze? Oczywiście, się oddaje. Czy pani nie może odpowiedzieć po ludzku? A czy ja pana nie mówię o pół roku, że ja nie mam pieniędzy? To co ja mam robić? Upominać się. Ale co mi to pomoże? Nic. Panie, szanowny panie Rapaport, przecież 800 zł to nie jest taka suma, której można nie oddać. Można nie oddać 10 zł. Jak się jest wielki łobuz, można nie oddać 20 zł, ale każda suma od 100 zł w górę to już jest dług honorowy. Panie Rapaport, pan przecież powinieneś to rozumieć. Pan jesteś kupiec. Złociutki panie Goldberg, ja mam inny podgląd na te sprawy. Tak. Dla mnie 800 zł to jest właśnie ta suma, której nie można oddać. Można oddać 10 zł, jak się jest bardzo lekko myśli, można oddać 20 zł. Ale od 100 zł do góry to każdy dług, on sam siebie, on się robi już fikcyjny. Przecież pan też mnie hmm. rozumiesz. Pan też jesteś kobietą. Złocisty panie Rafa Polak. Teoretycznie to pan jesteś kryty, ale w praktyce pan nie masz racji. Pan musi oddać te pieniądze. Co znaczy musi dla samego oddania? Ja Gutmanowi jestem winny 800 złotych. Gutmanu on może zaczekać. Gutman nie, nie może dać go, czniego, niego go, czy Rajtman. on też może zaczekać. Rajtman nie może, on jest winien Maliniakowi. Maleniak też. Chwileczkę, maleniak nie może czekać. Dlaczego? Bo Maliniak jest winien my, a ja nie mogę czekać. Pan nie może czekać. No przecież Pan przychodzisz do mnie, żebym ja Pana oddał 800 zł, a ja ich nie mam. Ja pożyczyłem Maliniakowi Maliniak Reitmanu, Reitman Gutmanu, Gutman Panu, a Pan mnie. To ja się Pana pytam, gdzie jest te 800 zł? A skąd się mogę wiedzieć? Wiedzieś Pan, i to jest ta cała mistyka finansów. Stąd się bierze ten ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Ja mam takie zbiegowisko w głowie i ja z tego nic nie rozumiem, nic. To ja to Pana wyjaśnię, patrz Pan. Tak. Ameryka, ona pożyczyła do Anglii. Tak. Anglia pożyczyła do Francji. Tak. Ameryka pożyczyła do Anglii, Anglia do Francji, Francja do Szwancarii. Niderlandii. Good. Tak, good. do Włoch, Włochy do Niemiec, Niemiec do Anglii, a Anglia do Ameryki. To, to kto ma te pieniądze? Teoretycznie to myśmy powinni je mieć. Co znaczy myśmy? Myśmy nikomu nie pożyczali.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 www.posiadłość.com Wielu z Państwa zadaje sobie pytanie, jaki jest dzisiaj rynek nieruchomości. Wygląda on, proszę Państwa, obiecująco w porównaniu z tym, co działo się jeszcze dwa lata temu. Dla większości z nas rynek nieruchomości jest taki, jaka jest nasza dzielnica, nasz dom i nasze nieruchomości inwestycyjne. Tak więc, jeśli jesteś nabywcą, rzeczy mają się bardzo dobrze. Zgodnie z danymi Krajowego Związku Agentów Realnościowych, wielu inwestorów wycofuje się z rynku nieruchomości. Transakcje gotówkowe w ubiegłym miesiącu stanowiły jedynie 24% wszystkich zawartych transakcji. Rok temu wskaźnik ten wynosił. 33%. Dla zwykłego nabywcy, który musi załatwić sobie pożyczkę, żeby mógł kupić dom, to dobra wiadomość. Nie musi on walczyć z tak zwanymi gotówkowymi inwestorami przy składaniu ofert kupna w takim stopniu, jak jeszcze rok temu. Wszyscy pamiętamy, jak szybko ceny wzrosły w zeszłym roku, Ponieważ nastąpiło spowolnienie wzrostu cen, kupno domu nie jest już tak przerażające. Zgodnie z danymi CoreLagic, jest to firma, która specjalizuje się w statystykach realnościowych, ceny wzrosły o 6% w ostatnich 12 miesiącach. W zeszłym roku w październiku Ceny domów w stosunku do roku poprzedniego, czyli 2012, zanotowały wzrost na poziomie 12%. Widać więc zasadniczą różnicę. Wzrost tempa spadł o połowę z 12 do 6%. Sytuacja taka jest znacznie zdrowsza nie tylko dla kupujących, ale i dla sprzedających, dla inwestorów oraz banków udzielających pożyczek hipotecznych. Rynek realnościowy stał się po prostu bardziej nie możemy zapomnieć o wyjątkowo niskich stopach procentowych na pożyczki hipoteczne. Są one wciąż najniższe, jakie kiedykolwiek widzieliśmy i pamiętamy. Według oficjalnych danych przeciętna stopa procentowa na 30-letniej pożyczce na początku października wynosiła 4%. Bank Federalny wskazuje obecnie, że stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie co najmniej do połowy przyszłego roku. Tak więc obecne ceny domów i niskie stopy procentowe pożyczek stanowią o dobrej koniunkturze dla osób przymierzających się do kupna domu. Pozostaje tylko pytanie, czy zdołasz znaleźć dom i załatwić pożyczkę na jego kupno. Inwentarz dostępnych domów spadł nieznacznie w ubiegłym miesiącu i wynosi obecnie 2 miliony 300 tysięcy jednostek. Jest to zapas wystarczający na ponad 5 miesięcy. Zdrowy, normalny rynek nieruchomości powinien posiadać zapas 6-miesięczny. Jak widać, niewiele już brakuje nam do całkowitej normalności. Co do kredytu hipotecznego, eksperci twierdzą, że nadal dosyć trudno jest załatwić pożyczkę na kupno domu. Dobre wieści są takie, że ma się to już wkrótce zmienić. Dwa tygodnie temu przedstawiciele prawodawców złagodzili niektóre restrykcje w procesie decyzyjnym. To jest bardzo dobra wiadomość dla kupujących. No dobrze, ale co to oznacza dla osób sprzedających swoje nieruchomości? Ostatnio ukazał się raport wskazujący wyraźnie, że wzrosło zapotrzebowanie na domy i mieszkania prywatne, więc również i dla sprzedających są dobre wieści. Analitycy rynku nieruchomości twierdzą, że ilość składanych ofert kupna wzrosła o 25% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ilość osób zainteresowanych dokonaniem zakupu wzrosła o 38%. Zainteresowanie posiadaniem własnego domu ciągle rośnie w górę. Dane Związku Agentów Realnościowych wskazują, na wzrost ilości domów sprzedanych w ubiegłym miesiącu do poziomu najwyższego w ostatnich 12 miesiącach. Wzrost ten wyniósł ponad 2% i przełożył się na 5 200 000 sprzedanych nieruchomości w ostatnim roku. Skorzystali na tym również sprzedający, bo średnio Ceny domów skoczyły o 6%. Nie jest to taki wzrost jak rok wcześniej, kiedy to ceny poszły w górę o 12%, ale dobre i 6, bardziej przewidywalne. Średni okres sprzedaży domów wynosi obecnie 56 dni, czyli 6 dni dłużej niż rok temu, Ceny domów nie rosną już tak szybko, jak rosły jeszcze niedawno. Ważne jest jednak to, że nadal rosną. Najnowszy raport, sporządzony przez CoreLogic na temat wartości nieruchomości, wskazuje, że w ubiegłym miesiącu ceny w dziewięciu Stanach osiągnęły rekordowe poziomy i nadal wykazują tendencje wzrostowe. Równoznaczne jest to ze wzrastającym kapitałem własnym dla tych, którzy domów nie sprzedają. Coraz mniej jest domów, których zadłużenie jest większe niż ich wartość rynkowa. W drugim tylko kwartale tego roku 950 tysięcy domów wyszło z tej niefortunnej kategorii. Ostatnie 12 miesięcy wskazuje, że wartość wkładów własnych w nieruchomościach wzrosła o sumę 1 tryliona dolarów. Ilość właścicieli domów, których zadłużenie nie przekracza ich wartości, wynosi już obecnie 44 miliony w całych Stanach Zjednoczonych. Ilość założonych spraw sądowych o konfiskatę nieruchomości spadła o 9% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 19% w porównaniu do tego samego okresu, roku poprzedniego. Był to 48 kolejny miesiąc wykazujący spadek aktywności sądowej w tej dziedzinie. Wszystko to są bardzo pozytywne elementy stanowiące o kondycji nieruchomości w całych Stanach Zjednoczonych. Pomimo tego, że rynek jeszcze nie wrócił tam, gdzie był 6 lat temu, oznaki wychodzenia z kryzysu są bardzo silne i świadczą o tym, że najlepsze jest dopiero przed nami. Obecny rynek jest bardzo korzystny Korzystny, zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedających. Jest stabilny, a przede wszystkim przewidywalny. Ostatnio złagodzone zasady przyznawania pożyczek hipotecznych mogą temu tylko dopomóc. Proszę Państwa, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.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 Zero. I to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Do usłyszenia.